Cześć, słuchacie podcastu Zgliczowani. Mówią do was dzisiaj Brodokles. Dobry wieczór. Karmin. Cześć. Mike, Cołem? A ja jestem Zik i zapraszamy was do odsłuchania drugiego odcinka. Okej, okay, to Numer mamy dwa. kolejny właśnie odcinek, numerek 2. To w sumie zaczynamy od polecajek. Tak jak ostatnim razem, skupimy się na tym, co nas fajnego zaskoczyło, bądź co fajnego znaleźliśmy, bądź ograliśmy, zobaczyliśmy. No to co, może Mike tym razem? No to ja od tygodnia, nawet więcej, ostatnio jestem wciągnięty strasznie w gry planszowe, także będę musiał polecić jedną z nich, jedną z tych bardziej rozbudowanych i czasochłonnych. Wiem, że nie wszyscy lubią takie gry, które trwają po 90 do 340 minut, ale ja je uwielbiam. Więc kiedy da się wyrwać trochę czasu z grupką znajomych, spotykamy się i e, grywamy w takie różne gry. Tym razem padło na grę, która nazywa się Posiadłość szaleństwa. Jest to o tyle ciekawa A. gra, w której którą e, całą historię i wszystkie scenariusze prowadzi tablet, który też generuje wszystkie wydarzenia, które dzieją się na planszy. E, Zaraz, czy to nie ma figurek z ktulu? Tak, to ma dokładnie figurki to z jest... i dzieje to... się w tym całym klimacie. Takie wiecie, przepełnione grozą i tajemnicami, kooperacyjna gra, też warto wspomnieć, że musimy grać razem i pokonać grę, pokonać te, te, te, te ktulowe, wszystkie stwory, te zjawy. E, Scenariuszy jest bardzo dużo, więc tak jak powiedziałem, od 90 minut to jest minimum, żeby skończyć jeden scenariusz. Nam się nie udało żadnego skończyć. Przegraliśmy cztery razy. Graliśmy dobre 7 godzin, więc nic nie skończyliśmy. Rozwiązaliśmy większość zagadek, ale niestety potwory były potężniejsze, a nasze rzuty kośćmi nie były najlepsze, także e, ginęliśmy bardzo często i nie, bardzo gra strasznie wciąga. E, to rozwiązanie, gdzie tab z tableta lecą dźwięki, e, lecą opowieści, które zdobywamy, jakieś książki, to wszystko można odsłuchać sobie na tablecie, jest niesamowicie wciągające. Imersja jest bardzo, dlatego strasznie polecam tę grę. Jest jest bardzo droga, relatywnie, bardzo droga. No to jest ale 300, warto. 350 zł czy 400? 400. Ale naprawdę. No właśnie wiem, bo ja choruję, jest ja choruję bo jest piękna. Jest tak. przepiękna. Jest piękna, to jest, jest nowa super. jakaś? Tak? Nie, ona już wiem, od jakiegoś czasu nowa. jest na rynku. Tak, ale... druga edycja teraz wyszła. Tak. Bo, no. więc, e... więc warto, warto, naprawdę. Tak. Bo ja mam też jakąś. E... posiadłość szaleństwa, ale bez jakichś tam tabletów innych rzeczy. Z figurkami taką... też z którą? czy nie? E, właśnie nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo dawno już nie zaglądałam do, do pudełka. To jest takie ogromne pudło, naprawdę spore. Tak, tak, tak. Ale A, nie to może pamiętam, masz, to tak... masz w tą edycję pierwszą? Możliwe. Mm, możliwe, właśnie do mnie. To no, zerknij, bo... Karmin. I jak nie grałaś, nie pamiętasz, to koniecznie zagraj. To jest świetne. Właśnie z dwa lata już chyba nie zaglądałam do tego pudełka, bo jednak faktycznie, znaczy za bardzo już nie mamy z kim grać. Tutaj, tylko nas dwójka. Ale w dwójkę też można. No, no można, no tak na początku w sumie grywaliśmy, nie, ale o wiele większe jest właśnie fan, tam nie wiem, 3-4 tak, osoby. Tak, to prawda. To bo prawda. Zupełnie, zupełnie inaczej i jest o wiele fajniej. Ale no. tak, żeby przypomnieć sobie i poznać zasady, dwie osoby starczą. Wiem, bo też tak z tutaj z moją dziewczyną większość gier, żeby właśnie je poznać, jak kupujemy, czy pożyczamy, to w dwójkę, żeby rozgryć zasady i potem ewentualnie zaprosić znajomych do siebie i grać z pełnym składem. No to super. Dobra, to ode mnie. To Polecam sobie. bardzo, posiadłość szaleństwa jeszcze. Raz. Bardzo fajna jest ta implementacja obsługi tableta w, w planszówkach. Teraz w posiadłości tak. szaleństwo to wprowadzili, ale już wcześniej. Była taka planszówka jak Alchemicy, Właśnie, tam... alchemicy, Mam też. alchemicy tak, są i tak, tak. tam można było, można było cały system ogarnąć, że tak powiem analogowo, była do tego jakby osobna, osobna plansza, plansza, osobna jakby tak. paletka, ale jakby można też było to załatwić telefonem czy tabletem i to jest super rozwiązanie. Tak, skanowanie kart i Genialne, wychodzą różne naprawdę. mieszane tak. mikstury, świetne. To jest, to jest super sprawa, muszę przyznać. Dobra, no to co, może Brodokles, co masz ciekawego do zaproponowania w tym tygodniu? Ja mam propozycję troszeczkę, może kontrowersyjną, bo już troszeczkę starą, ale myślę, że na tyle niszową, że znajdzie się ktoś, kto jeszcze się nie zapoznał. Chciałbym wam opowiedzieć o Hellblade'zie, znaczy opowiedzieć, bez przesady. <grym> bo chodzi generalnie o to, że ta gra już jakiś czas temu sobie wyszła, i przeszła dosyć dużym echem w środowisku grobowym. dostała parę nagród, aktorka, właściwie montażystka, która się wcieliła w główną postać, dostała baftę za swoje aktorstwo. Ale generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że jest sobie dziewczyna tytułowa Senua, która stwierdza nagle, że ej, to nie może być tak, że mój ukochany nie żyje, to ja sobie po niego pójdę do piekła. I ona, taka prosta celtycka dziewczyna, wojowniczka, zstępuje do nordyckiego piekła, żeby odzyskać ukochanego. No i co wam mogę powiedzieć, żeby nie było za dużo spoilerów? Ta tak granie jest skanczyli. tym, czym się wydaje. Myślę, że ona jakby dużo, dużo otwiera, bardzo się otwiera, jeżeli dacie jej na to szansę. Dużo w niej rzeczy jest pozornych i właśnie takich, które trzeba odkryć samemu. Ale jest to generalnie podróż, którą bardzo warto odbyć. Polecam słuchawki do tego. Słuchawki bardzo potęgują przeżycie. To jest jakaś psychologiczna, jakby się określił? Bo. Wiesz nawet... co zależy. To jest generalnie najprościej by powiedzieć, że. Um... Nawet trudno mi jest to umieścić gdzieś na, na, na, na, na skali Chyba, gatunków. Trochę. To jest troszeczkę slasher, bo są przeciwnicy, Troszkę. z którymi trzeba walczyć. Taki RPG akcji, chciałoby się powiedzieć, ale bez jakiegoś tam większego rozwoju postaci. No i też po troszeczkę gra logiczna z elementami zagadek środowiskowych, ale to wszystko jakby łączy się w taką jedną całość, która jest wewnętrznie spójna i bardzo ładnie się rozwiązuje. Nie mogę, nie mogę nic więcej powiedzieć bez zdradzenia szczegółów fabularnych, więc powiem tylko, że Karmin, byłaś generalnie bardzo blisko. To jest poniekąd e, gra psychologiczna, też, e, ale jakby m, to jest bardzo nietypowe podejście do gry psychologicznej. E, I warto się przekonać i warto spróbować. Tam w ogóle czy? była taka sytuacja, że e, pierwotnie było mówione o tym, że ilość śmierci, pewna ilość śmierci może skasować savey, mm, czy coś takiego. Było, tak, ale to była bójda. W sensie to, mm, to się wpisywało, to się wpisywało też troszeczkę w. W świat gry i pogłębiało imersję, to było fabularnie uzasadnione, ale się okazało, że to jest bujda, bo ludzie ginęli strasznie często jakoś nie było z tym problemu. No dokładnie. No Też okay. jakby nie ma, nie ma ta gra za bardzo wyśrubowanego poziomu trudności. Jeśli e, macie jakiś tam w miarę ogarnięty refleks w posługiwaniu się padem i jeżeli zagadki środowiskowe nie stanowią dla Was problemu, no to, e, to myślę, że jakby cała przygoda będzie dla Was w miarę przyjemna. Super. Dobra, to w takim razie Karmin? Mi udało się w końcu dorwać Overcook 2. Od, wymaksowaliśmy oprócz tych takich zadań od tego psiaka, co tam się blokowują. E, udało nam się wymaksować całą jakby całą fa fa fabularną rzecz. Wszystkie misje. Wszystkie misje na, na trójkę. Tam jeszcze można chyba na, na czwórkę czy nawet na piątkę maksować, jak się, jak się skończy. Ja nie wiem, fabułę. bo mi ledwo jedynkę się udaje dostać. I nie potrafimy dalej z Igą ruszyć tego. Tak? O, ale to nie wiem. Mamy Moment... trudne. My mieliśmy, powiem Ci tak, że pierwsze misja był spoko. Zdarzało się takie, że faktycznie powtarzaliśmy po 5-10 razy, ale znaczy, dla mnie to było takie zaskakujące, że my faktycznie jesteśmy się... W stanie tak dobrze zgrać, że faktycznie jesteśmy, no jest możliwość wymaksowania tego na tą trójkę, nie? Na te trzy gwiazdeczki. To... Więc dla nas to było takie mega satysfakcjonujące. Mieliśmy etapy, które sobie na przykład, byłyśmy już zbyt późno i stwierdziliśmy, no dobra, dzisiaj tego nie damy rady. Wsiadaliśmy do tego kolejnego dnia i kurczę, udawało się na przykład za drugim razem już, nie? To niektóre takie już trudniejsze etapy. Na przykład, kiedy tam jest taki etap przed z balonami, jakby lata się. Znaczy, jest takie złudzenie, nie? że tam jest w powietrzu mhm. platformy i one się przemieszczają. To jest do ogarnięcia. Tylko, yy, znaczy, dobry sposób też na Overcooked jest taki, że jak widzisz, że jest jakiś trudniejszy level, to staracie się nie robić od razu poziomu, tylko najpierw przysiąść, zastanowić się. Ok, no poznać, poznać level po prostu. Tak, poznać level że i podzielić się zadaniami. Ty bierzesz na przykład, robisz to i to, a ja robię to i to. Oczywiście zdarzają się takie momenty, wiecie, że o, kurczę, zapomniałam, nie wiem, naczyń umyć czy coś, nie, i brakuje jednego znalazła, to wtedy tam trzeba szybko reagować. Ale to jest naprawdę fajne i, i, i też niezłe w ogóle ćwiczenie dla par, więc bardzo polecam. E, to prawda. Tej... Nie, nie. Je jeszcze. Mnie te elementy zręcznościowe strasznie zniechęciły w pierwszej części już, gdzie tam był na przykład lud i nasza, nasza postać ślizgała się po nim, więc już się biegło z gotowym daniem na przykład i wpadało się do wody czy do lawy i wszystko trzeba było zaczynać od nowa, więc sama gra jakby super ekstra, ale no te zręcznościowe elementy zawsze gdzieś wpadają, zawsze gdzieś ginąłem i. Co ciekawe, Michał grał na klawiaturze, a ja grałam na padzie. O, no, takie kombo. Jest, to faktycznie no ciekawe. I mi, I mi się naprawdę bardzo... Ja właśnie w Overcooked'a tylko gram na padzie. Jakby nie jestem w stanie o. jakby e, czerpać fanu z tego, że gram w to na klawiaturze. Właśnie muszę koniecznie sobie padat podłączyć, bo mimo, że konsoli nie mam w domu, to kiedyś, kiedyś udało mi się takiego pada dostać właśnie. Nawet nie wiem, czy to specjalnie... Do czego ja to kupowałam, nawet nie pamiętam, że do czego kupowałam tylko pada, ale no, w ta tylko na padzie gram po prostu. To jest taka stuprocentowa satysfakcja i po prostu o wiele lepiej czuję samą grę, wiecie, to, ten, ten ruch postaci, to, że trzeba gdzieś tam biec i tak dalej. Więc tak, ja polecam bardzo Overcooked 2. No Zresztą jedynkę też, ale no, dwójka niedawno wyszła i, i wydaje mi się, że ona chyba kosztuje 90 zł, coś takiego na Steamie. I wydaje mi się, że może troszeczkę jest za krótka, może, może nie wszyscy stwierdzą, że jest warta obecnie swojej ceny, A tam nie ale... było dodatków jakichś do dwójki? Do jedynki były jakieś? A do dwójki jeszcze nie ma? Chyba jeszcze nie ma, bo na nie wiem, wyszła jakoś Dwa bardzo Dwa tygodnie temu chyba. A, no właśnie. No. Nie, nie, to jest za, na pewno za dojdzie. No. Mam nadzieję, czekam. <laughs> o matkę. No szanuję za te trzy gwiazdki, szanuję. To Ziku, to o czym nam opowiesz dzisiaj? No właśnie jeśli chodzi o mnie to ja tutaj nie będę się krył z faktem, że czekałem czekałem i się doczekałem, więc premiera Spidermana w piątek e, zamiotła moją konsolą e, i to dosłownie, ponieważ e, pomimo tego, że mam PS4 Pro to wyło jak, e, jak po prostu zażenane prosie. Spiderman na PS4 to jest najlepsza gierka superbohaterska od czasu Arkham Knighta i nie boję się tego powiedzieć nie dość, że jest świetnie napisana, nie dość, że jest niesamowicie grywalna to w ciągu zaledwie 3 dni udało mi się ją splatynować co jest moim zdaniem bardzo fajnym e, dowodem na to, że, że się chce w tą grę grać i przyznam szczerze, że gdyby było więcej aktywności to pewnie dalej bym to ogrywał e, no wiadomo, nie wdając się w spoilery, ale idąc jak gdyby troszeczkę w takie bardziej szczegółowe kwestie to jest to najlepiej opisany bohater jeśli chodzi o te smaczki z poprzednich na przykład komiksów czy z y, właśnie historii samego Spidermana, co niesamowicie fajnie przekłada się na fanów. To znaczy, jeżeli czytałeś komiksy ze Spider-Manem, bądź oglądałeś stare animacje, czy kojarzysz poprzednich właśnie przeciwników, no to faktycznie natrafiasz na takie drobne, malutkie smaczki pokroju. Tutaj na przykład, nie mamy plecaki, które musisz znajdywać i w tych plecakach są, dajmy na to, fragmenty strojów przeciwników Spidermana, tak? Tutaj jakiś, jakaś część od Misterio, tutaj na przykład jakiś stary strój Szokera, no ludzie, którzy faktycznie gdzieś tam tymi komiksami się rali, mają, czują się jak w domu, tak? No i poza tym, no, naprawdę dobre dwadzieścia kilka godzin grania z mojej strony, warte każdych pieniędzy, 10 na 10 powtórzyłbym jeszcze raz. Czyli twojego ty już. Pewnie. Tak, no no tak jest. A tak generalnie słyszałam, że tak a propos tych plecaków, mm -hmm. jakiegoś youtubera ostatnio oglądałam i się śmiał, że... Byłam ciekawa właśnie w ogóle, jak wygląda ta, jak wygląda ten spider-man I youtuber się strasznie... Znaczy, rozbawiło go, rozbawił go fakt, że jest tyle tych plecaków, że ile tych plecaków... Yy... Pająk gubił po prostu, nie? Więc... Tak, no to, to było, ale to był taki standardowy właściwie rolling joke, że on zostawiał plecaki w różnych miejscach, gdzieś tam ruszał się dalej, a potem właściwie fabuła Leciała tak do przodu, że wracał w stroju do domu albo coś, no i kolejny plecak gdzieś tam aut, prawda? Chociaż też tak mi się wydaje, że czasami w amerykańskich jakichś serialach, filmach się pojawia taki motyw, że dzieciaki gdzieś tam gubią plecaki, nie wiem, uciekają przed czymś i coś takiego, więc czuję, czuję klimat, jakieś nawiązanie być może o to chodzi. Tak, tak, to może, może być to. Nie, po prostu Pitera, Pitera nie stać na czynsz, bo gubi plecaki cały czas i musi kupować nowe. A tutaj, to nie, tutaj to nie jest a Powiem Wam, że tutaj to jest akurat w bardzo fajny sposób rozwiązane. Bez spoilerów, ale, ale jest, na to, jest na to, że tak powiem, faktycznie jakiś argument. Aha. A, dobra. No to może płynnie sobie przejdziemy do głównego tematu naszej dzisiejszej dyskusji i naszych dzisiejszych e, rozważań. Skupimy się dzisiaj na sequelach, rebootach, na wszystkich rzeczach związanych z wskrzeszaniem bądź ponawianiem jakichś serii. A... No i może co? Brodokles? Zacznij, podejmij rękawicę tematu. Normalnie. To znaczy ci w eee... tą nowego. O, Panie. Nie. Po reboocie? Sz Szczerze, trudno, trudno jest mi wskazać czy jest jakiś taki reboot, w który grałem ostatnio? Na pewno się ich kilka pojawiło, którymi się interesuje. Ostatni, którego zagrałem, ale nie skończyłem, musiałbym wskazać chyba Assassin's Creed Origins. O, tak. e, niestety mój komputer się krztusi w momencie, kiedy wejdę mm -hmm. do Aleksandrii i jest to problem. E, <laughs> Ojej. Problem o dziwo z dyskiem, a nie z grafiką, tak jak myślałem wcześniej, więc po, podobno jak kupię SSD, to moje problemy przeminą jak ręką odjął. E, przekonamy się. E, jak... Z Assassin's Creedem jest dziwna sprawa, bo w sumie od, od czwórki chyba nie ma tak naprawdę numerowanych e, numerowanych części. E, są tylko Black Flag, tak? Tak, tak? tak. Nawet nie wiem, czy Black Flag ma czwórkę w tytule. Chyba ma. Tak, ma, Następne części już z tego zrezygnowały, ale chyba można nazwać Origin z e, takim pełnokrwistym rebootem, no bo jakby Zmienia się dosyć diametralnie formuła grania i z akcyjniaka robi się troszeczkę RPG e, akcyjniak. E, na tyle, na ile zdążyłem pograć, to ta formuła bardzo mi leży, e, ale ja generalnie nie jestem dziecięciem RPGów, więc każde u mi będzie leżeć. E, także tak. E, ciekaw jestem, co zrobią z Odyssey, bo w sumie chcą z tego zrobić chyba trylogię i podejrzewam, że całą na O, jeżeli nie, to zaprzepaścili szansę no i zobaczymy wrócili w ogóle do rocznego cyklu wydawania to też jest dziwne o, natomiast co nie wiem, może ktoś inny przejmie pałeczkę w ogóle tak a propos Origin to, to jest właśnie chyba taki pierwszy assassin, do którego wróciłam właśnie po, po czasie znaczy bo gdzieś tam słyszałam, że on się jest właśnie taki troszeczkę inny i tak dalej i po prostu ta gra mnie tak pochłonęła, że po prostu bo ja mam zawsze problem z grami, których trzeba właśnie, nie wiem, coś tam walczyć, jest jakaś potyczka. Właśnie też, dlatego też miałam trochę problem z Wiedźminem Trójką, bo tam... Dlatego sobie grałam na łatwym, <śmiech> <śmiech> żeby sobie fabularnie ogrywać, a tam wiecie, z przeciwnikami to tam palcem ich trzepnąć i, i, i z głowy, bo jakby... E, no, no, ja zresztą też ostatnio mówiłam, że mnie zawsze najbardziej gra w ta fabuła pochłania i nie lubię, nie lubię jakiegoś tam, wiecie, dużego wyzwania, jeżeli chodzi o przeciwników. A ten Origin, no po prostu... Dlatego też właśnie czekam na tego Odyssey. Więc mam ogromną nadzieję, że się nie zawiodę. Ciekawe, że wspomniałaś o Wiedźminie 3, bo... Znaczy... Przepraszam, Znaczy, znaczy nie, nie, nie o to chodzi, tylko... Um... Shit. Wydaje mi się, że troszeczkę z perspektywy takiej marketingowo piarowej Wiedźmin 3 też był troszeczkę próbą rebootu. W sensie, jak pierwsze logo koncepcyjne, jak się na nie spojrzę, to tam faktycznie było napisane tam Wiedźmin czy Dewitcher, i była trójeczka taka arabska, taka dosyć ostro zakrojona. Potem zmienili to na taką trójkę, że niby szarpaną pazurami że tam Hełm Dzikiego Gonu i tak dalej. I oni coś tam tłumaczyli to troszeczkę w taki sposób, że nie chcieliby, żeby, żeby, żeby nowi gracze się zniechęcali i odczuwali potrzebę grania w poprzednie dwie części. Że jakby trójka sama w sobie stanowi zamkniętą całość i nie wiem, czy możemy to nazwać rebootem, czy takim pół-sequelem, czy coś, ale to jest ewolucja serii, bo ja nie wiem, czy ewolucja, ewolucja poprzedniej serii. części, pie pierwszą i drugą, ale z izometrycznym i to sterowanie, które było takie stricte PC-owe bo było łatwiej Nienawidza. o wiele grać na pc Pierwsza część i te sterowanie było z na czas... Było straszne. Było... Więc takie bardziej, nie wiem, czy akcyjne sterowanie, nie wiem jak to nazwać, jakby to podchodzi wszystkim, do... tak? Bo to jest łatwe do ogarnięcia, tam wiadomo kombosy, nie kombosy, to da się wyuczyć. Ale taki widok z pleców bohatera i po prostu pod lewym cios, pod prawym cios jest o wiele prostsze do ogarnięcia. I bardziej przystępne do szerszej że to był dobry no. krok. Bardzo, bardzo fajnie się rozwin rozwinął Wiedźmin. No ale dokładnie to samo w sumie zrobili z DMC, z Devil May Cry, tak? z tym, tym ostatnim, który, że tak, tak powiem, się pojawił DMC. na rynku. <laughs> które właściwie niby opowiada tą samą historię, ale od samego początku mówi. To jest niekanoniczna historia, tak. to jest w ogóle, to się nie wydarzyło jak gdyby w świecie gry. A co jest z jednej strony z Tego, bardzo tego wcześniejszego zabiegiem. uniwersum, znaczy się, że tak, jakby nie wiąże dokładnie. się z tym starym Dantem, tylko mamy nowego chłystka, tak? Super muzykę i jedziemy. Świat jest ten sam, ludzie są teoretycznie ci sami, imiona są takie same, ale wszystko jest inaczej. Takie alternatywny uniwersum. To jest o tyle ciekawy przypadek też, że jakby po tym um, skoku w bok wrócili do głównej linii i wychodzi Piątka niedługo, nie? To się, tak, to jest chyba się bardziej to bardziej jest, bawi. To jest tak w ogóle śmieszne, to znaczy, czy Piątka robi w ogóle Ninja Theory? Bo to oni chyba robili DMC, prawda? Nie wiem. Tak, tak mi się wydaje, nawet sobie zerknę. Uh, tak, Ninja tak, Theory Ninja robiło. Theory. Ninja Theory zrobiła też polecanego przeze mnie wcześniej Hellblade'a, także no, no okay, wiedzą okay. co robią do, do, dobre studio dobre studio dobre studio ale TMC było przyjemne tylko że właśnie to był taki wszyscy myśleli że to jest taki reboot serii i że to będzie jak gdyby kontynuowane a nagle w sumie po tej grze pomimo tego że była dobrze oceniana słuch zaginął i to prawda w sumie od dłuższego ja bym bardzo czasu chciał drugą część bo mi się strasznie podobała chociaż na samym początku byłem jednak w tym obozie który był przeciwny i strasznie na nie nawet no z tym nowym wizerunkiem Dantego, tak? już nie białe włosy, dłuższe tylko tak, te krótkie, emo, czarne emo Dante. E emo Dante, byłem bardzo na nie, ale jak już zagrałem, to przekonał mnie do siebie strasznie. No ale popatrzcie też na przykład, w tym samym kierunku poszły biatyki tak? Mortal Kombat, dajmy na to. Też nie mieli, jak gdyby teoretycznie to jest Mortal Kombat X, tak? Niby to jest dziesiątka, tak. ale opowiadają w ogóle zupełnie, tak jakby nową historię, tak? Zupełnie nowe postaci. To, co się wydarzyło w poprzednich częściach, jak gdyby, no, częściowo jest wymazane, częściowo jest poprawne. No jest to taki, jest to ciekawy zabieg, tak? Jest, w ogóle żyjemy w takich czasach, że mocno gra się na nostalgii graczy, wiecie, przywracając stare marki, tak? Tomb Raider z 2013 roku, Super, wszyscy no, nowy origin, jak gdyby story lary który się ciągnie właściwie aż po dziś dzień, tą trzecią częścią. Wiecie, później na przykład Medal of Honor, tak? Też nie miało numerka w 2010 roku, z tego co pamiętam. Tak, tak. Net for Speedy też w 2015 roku powsta powstały jak gdyby reboot serii, pomimo tego, że jak gdyby numerki zostały już porzucone dawno temu. Mieliśmy też taki miękki reboot w postaci czwartej części Call of Duty, które w sumie na początku było reklamowane jako Call of Duty 4 Modern Warfare, potem chyba z tej czwóreczki zrezygnowali na rzecz po prostu serii Modern Warfare i w międzyczasie robili jeszcze World at War, e, chyba, wydawali tak naprzemiennie dwa studia, wiadomo jak to było. E, tak. I też się to rozrosło w trochę w swoją rzecz, tylko to była zamknięta trylogia i potem to potem Black Opsy chyba wjechały później. Tak, Black Opsy. Chyba tak, no. No ale jest no i teraz Infinite jest Warfare. No. No. no ale zobaczcie. No, w sumie robi się tak, robi się tak z większością marek, bo. A, ale to jeszcze a propos tego właśnie, Modern Warfare jakby osobna trylogia, ten Black Ops też. Wszystko z do Call of Duty, ale jakby podobnie też jest z asasynami, tak? Jest ta wielka kłótnia przecież czy Black Flag i Unity te bardziej pirackie części gdzie hmm. bardziej się wszystko skupiało właśnie na eksploracji statkami i tak dalej na samej tej, wiadomo, Rogue jest bardziej o rog, przepraszam, Roke, tak. no to też jakby mogło pójść, jakby jest spod szyldu Asasyna, bo mechanika jest podobna, ale dodajemy te statki i mamy osobne te eksploracje i mogliby też to rozwinąć, strasznie na to czekam, bardzo bym tego chciał, mi się to bardzo podoba. Żeby... A oni z tego nie chcieli zrobić osobnego statków. IP zupełnie, czy to się nie przekształciło w School and Bones? Eee, ale to chyba nie jest od nich. Jakby to nic nie ma związanego z samym Asasynem. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Hmm. Aż sprawdzę. A <laughs> no. no. eee, no słuchajcie, to, bo. Skull bo... And Bones jest Ubisoftu jest planowany na 2019. Eee, Tylko z tak tego, co, co widziałem z tych że... zapowiedzi i screenów, to może nie będzie jakby do dokładnie to samo. Bardziej... No tak, ale z kolei teraz w Odyssey ma wrócić ten wątek marynistyczny bardziej, więc też fani asasynów nie mają co narzekać. A przynajmniej fani no. tego pływania w asasynach. Karmin, coś tam ja chciałeś dodać? Rzeka. No bo m, tak, odnosząc się do tematu zastanawiam się, jakie gry zrywają z numerkami, a które nie i dlaczego? Czy da się je jakoś scharakteryzować? Wiesz... Co bardzo prosto jest to zrobić w seriach, które mają powyżej czterech części. Na przykład właśnie widzę Mortal Kombat, widzę y, Tomb Raidery. No to czyli były co, gry, czyli które miały... Czy jak jakaś marka, nie wiem, naprodukuje te części, grymaszek 1, 2, 3, 4. Chyba na ogół po trójce jakoś jest już takie lekkie przeczucie, że hmm, może jednak już się pozbyć tych numerków. To w, te, w, w, w, w tym momencie jakby. Hmm. Deweloperzy czują, że potrzebny jest jakiś przełom, że na przykład, nie wiem, zmieniają silnik, albo nie wiem, gra się już. Gra trochę inaczej, inne założenia będzie spełniać, albo nie wiem, nie będzie przed rpg em tylko będzie się skupiać na czymś innym trochę. Znaczy tak hmm. jak w przypadku Godowora, na przykład, gdzie jedynka, dwójka, trójka działa się w uniwersum tych bogów greckich, tak? No to w tej chwili jest zerujemy, wydajemy gadowora. Potem jeśli nie jestem pewien właśnie i teraz co z jakby dalszą numerologią tej nowej części, no, nowej części gadowora, czy będzie nowy gadowor 2, czy pewnie będzie jakaś nazwa? Podejrzewam, że bo prędzej będą... nie będzie pasować. Gadowor greckich, czy czy czy nie nordyckich? W że jestem stara, ta starsza trylogia. Ostatni był, ostatnia część była nordycka, tak. a te trzy pierwsze no. były greckie. Aha. Wiesz co? Wydaje mi się, że w przypadku Godowora dwójki, tutaj akurat e, może być kwestia nazwania tego na przykład jakąś, wiesz, wojną bogów, czy tak, coś tak, w tym tak, stylu, tak, tak. albo na, na przykład Ragnarokiem. Na przykład trzecia część mogłaby się wtedy nazywać Dokładu, Ragnarok, no doku, bo wiesz, tak. znowu wykończy wszystkich bogów danej, e, danej religii, czy tam danej danej, że tak powiem, kultury. Bank, no mitologia. i właściwie co, przejdzie do następnej, tak? A, no i w sumie w, w przypadku właśnie takiej serii. Wiesz, generalnie fajnym trendem jest to, że porzuca się numerki. Uważam, że numerowanie części w nieskończoność to jest bardzo zła praktyka. Lepiej jest po prostu zrobić nowy tytuł. To znaczy, tak na przykład robiły Legacy of Kane, seria Legacy of Kane. Oni mieli chyba tylko numerek przy Blood Omenie. A tak był czy... Survivor, tak, i. No właśnie. No. I było Defiance tak. i, był, i był ten, więc e, to jest akurat fajne, bo gracze tak czy się jak wiedzą, że najstarszą częścią był tam Legacy of Kane e, Blood Omen, jeśli się nie mylę, tak? Uh -huh. Później e, właśnie były Soul Rivery, no i później było Defiance jako takie podsumowanie w ogóle całej tej, e, tej serii. To znaczy to była chyba ostatnia gra, która w ogóle w tym uniwersum poza Nozgod, które jest właściwie niekanoniczne, e, wyszła. No i wiesz, i wszyscy wiemy, i wiemy, że to jest druga część, to była trzecia część, to tam było coś innego mm, i w sumie to jest dobra praktyka. Uważam, że prościej jest mi pamiętać, że na przykład właśnie mm, tak było z Speedami też, nie były numerowane od pewnego tak. momentu tylko było właśnie... Most Wanted, Payback. E, most Wanted, Payback, e, tam Hot Pursuit, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi? Jaki był przełom właśnie, że nie wiem, z danym tytułem przedzerwali z numerowaniem albo... No, kiedy masz, wiesz, kiedy robisz 4, 5, 6, 7 części danego tytułu, a wypluwasz je corocznie, no to serio, po pięciu latach, czy tam 6 latach marki masz już sześć gotowych tytułów, no i wiesz... A Assassin's Creed sobie, że ktoś... 11, no tak. zapis nie, no właśnie, nie jest... wygląda najlepiej. No tak samo tak samo wyobraź sobie sytuację, idziesz do sklepu, no i dajmy na to, no tutaj przykład Wiedźmina jest akurat powiedzmy dobry, bo idziesz do sklepu, widzisz, wow, Wiedźmin 3, wszyscy kupują, bestseller wszędzie na półeczkach. No ale ja na przykład jestem graczem, który lubi sobie zaczynać od numerka, Jeden, tak? Więc jedynkę musiałem przejść, dwójkę musiałem ukończyć, dopiero siadałem do trójki. No i teraz sobie wyobraź, gdyby tam ten Wiedźmin się nazywał tylko i wyłącznie Wiedźmin, tam dziki gon, no to w tym momencie wszyscy byliby dużo chętni, znaczy część graczy byłaby dużo chętniejsza do zakupu takiego tytułu, nawet jeśli to jest trzecia część historii, niż kupienia uh -huh. Wiedźmina trójki. Tak zrobił Dragon Age Inquisition. Tak. No właśnie, to jest, taka, to jest taka praktyka czysto, to jest jak gdyby zagrywka psychologiczna. Też... on znaczy nie kupi to to kolejnej kolejnego jak, wydaje numerka. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę coś innego, bo jak robisz jakiś, jakiś tytuł po raz pierwszy, to nie masz stuprocentowej pewności, że on siądzie. Więc generalnie pierwszy i drugi Wiedźmin dla Redów to była taka troszeczkę piaskownica, nie w sensie gatunkowa, tylko taka piaskownica deweloperska, że oni testowali jakieś różne rozwiązania i jakby potem stosowali te, które im pasują najbardziej i w trójce zebrali wszystkie te, które pasowały najbardziej i zrobili z tego piękny, wypucowany produkt. I Plus trendy, dobrze... które panowały akurat na rynku w czasie... No, ale na przykład Inkwizycja robi swoje. to samo. Inkwizycja też bierze założenia poprzednich gier, wyciąga z nich to co najlepsze i staje się troszeczkę osobnym tytułem mimo zachowania ciągłości fabularnej, bo to jest ważne, bo część tytułów, o których mówimy, Mimo tego, że nie ma w sobie numerka ani żadnego innego oznaczenia chronologicznego, tak jak, tak jak God of War, e, tak jak właśnie Inkwizycja czy Wiedźmin 3, nie 3, e, zachowują ciągłość fabularną z poszczególnymi częściami. A są takie gry, które wyrzucają ciągłość fabularną za płot, zwłaszcza jeżeli to są jakieś starsze tytuły, e, i przyjmują, jakby przyjmują markę ale i, I założenia, ale nie przyjmują ciągłości. Tak jak na przykład było z Nowym Dumem, z Rebootem Duma ostatnim. No tak. Który Prawda. basically jest tym samym, co Stary Dum, czyli u zabijanie potworów z Marsa, demonów, ale jakby nie, nie odwołuje się w żaden sposób do, do poprzedniego Duma, do poprzednich Dumów, w sensie fabularnie. No, ale wiesz, no to jest, tak jak mówię, to jest właśnie kwestia. Uh, to jest kwestia takiego podejścia konsumenta, tak? Jeżeli konsument widzi na przykład, uh, no dajmy na to głupi przykład, trochę taki żartobliwy, ale dajmy na to widzi nazwę Star Fox 64. No to jak ja bym zobaczył Star Fox 64, to bym się zastanawiał, co z poprzednimi 60-mi <głos> 76. Tak? No, dokładnie. Gdzie jest poprzednie 2076 części Cyberpunka? Dokładnie, no, no to, wiesz, no żarty żartami, wiesz, kiedy nazwa jest powiedzmy mocno, e, mocno nieintuicyjna, czyli właśnie ma jakieś zakręcone numerki w nazwie czy coś, no to jeszcze jestem w stanie podjąć tą rękawicę i stwierdzić, dobra, to jest pewnie taka nazwa, tak? Tam jak The Order 1811, dobrze? 86 mówi? 900... No coś tam, jakieś tam numerki. Numerki, numerki. a też tak w ogóle się zastanawiam, czy to w ogóle tytuły już nie... Przy... znaczy wiecie, kwestia tytułów i ich numerowanie, czy nie wiem, nazwanie ich jakoś inaczej, czy nie, nie, nie zaczyna, wiecie, tracić to na znaczeniu, że to jest może coś właśnie tak stricte marketingowego i wiecie, produku, produkuje się jakąś grę i w pewnym momencie, nie wiem, w którym etapie, nie wiem za bardzo na którym etapie się wymyśla nazwę gry, to tak było przecież. Się nazywa, to tak było z Devil May Cry. wiecie o co chodzi. Przecież jak robili sam IP, to miała być nowa część jakby Resident Evil, tak? I mieli, robili sobie Resident Evil, chcieli zrobić grę bardziej akcyjną, ale tak w połowie zobaczyli, że w sumie zróbmy z tego grę, która będzie czymś innym, takim typowym akcyjniakiem osadzonym w gotyckim klimacie. No i padło na to, że musimy nazwać to inaczej. To już nie będzie Resident Evil, tylko nazwiemy to Devil May Cry. I z tego się wzięło Devil May Cry. Jej. Więc... W połowie robienia rezydenta nagle zobaczyli, że cholera, przecież z tego może być coś fajnego innego. I idźmy inną drogą. Rezydenta zrobimy później, inny zespół się tym zajmie, a my skoczymy i w ten sposób powstała fajna sieczka. Generalnie też zobaczcie, że ten reboot Tomb Raidera, który teraz wychodzi, wyszła jego trzecia część, nie jest w ogóle numerowany. Jest tak. e, Tomb Raider, to tam jest dalej? E... Shadow, Shadow of the Tomb Raider. Tomb Raider a potem jest... E... Nie. Shadow wyszło teraz. Rise of the, tak, Rise ryż, of the Tomb Raider. Ry e e Właśnie. E e ry ryż of the Tomb Raider, a potem był... A ja, wam powiem, ja, ja lubię e samo numerowanie gier, tak jak jest w przypadku Uncharted, czy Metal Gear Solid, gdzie jest e tam Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, czyli zawsze jest ta cyferka, plus ten podtytuł, który jakby mówi nam o czymś, co gra pewnie wytłumaczy, albo coś na pewno znaczy. Tak było też Uncharted 2, tak? E Warcraft. E no. Lubię w ten sposób. I, I ta cyferka, ale też jakiś podtytuł, który będzie w trakcie rozmowy ze znajomymi, jak rzucisz Phantom Pain, to ja wiem, że to jest piąta część Metal Gear Solid. Zauważcie, że ten trend y, pomijania numeracji po tej czwartej części, y, Japończycy się tym zupełnie nie przyjmują, że zwrócę uwagę aż na Final Fantasy albo na Dragon Questa, ale wydaje mi się, że to są serie, które mają na tyle oddany fanbase, że oni po prostu... Wiecie, czekają no, z utęsknieniem. Tak. Jak, ja, tak. jak ostatnio grałem, w ogóle w Deus Exa, to tam w gabinecie Pritcharda wisi sobie plakat Final fantasy chyba 28, także pozdro, tak, <laughs> fajnie. A jeszcze wiecie na czym się zastanawiałam na, na ile na przykład wiecie kolejna jakby kolejna część gry, a oczekiwania, nie, że wyszła tam jedynka i była nie wiem okazała się me, mega super. Half Life bior. 3 i potem, I potem wyszła dwójka i się okazało, że no nie wiem, brakuje tego, brakuje tego, to było w jedynce, a teraz tego nie ma, czemu? Wiecie Piesz co chodzi. To znaczy, tutaj ja mogę powiedzieć z perspektywy tak, przyglądając się właśnie tym największym markom kroju Diablo, czy, czy właśnie m, patrząc na rozwój nawet tytułów, które gdyby były wydawane jako oddzielne części, na przykład MMO, dajmy na to World of Warcraft, e, coś tak się uczepiłem dzisiaj tych gier Blizzarda, ale e, no, jeśli chodzi o to, zobaczcie. Diablo trójka e, zabiło wiele mechanik, którymi dwójka właściwie stała, dzięki którym dwójka stała się legendarna. E, wprowadzono w ogóle jakieś absurdalne rzeczy pokroju domów aukcyjnych czy braku w ogóle jakiegokolwiek PvP, tak a z WoWem było tak że od czasu Wrath of the Lich King zamiast dodawać kolejne mechaniki to je usuwano tak, kiedyś ja pamiętam jak to drzewiej bywało że jak się chciało być magiem to trzeba było zbierać e, uzbrojenie, które miało właściwości do danego typu magii a w tej chwili jest tak, że jest jeden typ statystyk do wszystkich magicznych umiejętności. I dokładnie tak samo to działa z większością mechanik wow że jeżeli coś dało się uprościć dla konsumenta, żeby przyciągnąć jeszcze większą ilość graczy, no to to się zawsze robiło, tak? Dlatego mechaniki, które są trudne bądź są przestarzałe bądź są źle zaprojektowane w from the start, że tak powiem, to. Po prostu trzeba się tego pozbyć, trzeba to usunąć, tak? Zobaczcie na przykład właśnie Netforce Speedy, tak? W starych Netforce Speedach strasznie mocno naciskało się na usprawnienia tych samochodów, tak? Na ich wygląd, na jakieś znaczy tam wizualne elementy, o tak, na undergroundy, wizualnie... i dwójce. Underground, czy na przykład przed, przed nimi był fenomenalny w moim odczuciu Porsche? Tylko one były strasznie arkady, a to co? Tak, było by... tylko że miały no. mechaniki, które do dzisiaj by się nie przyjęły. To jak prawda. to, że po każdym, po każdym wyścigu trzeba było naprawiać samochód, że trzeba było pamiętać o tym, żeby nie rozwalić go jak, jak najbardziej, bo jeden wyścig dawał ci więcej pieniędzy, drugi dawał ci jakieś części, czy coś innego. A więc wiesz, w praktyce gracz w obecnych czasach nie ma tyle czasu, nie ma tyle cierpliwości, też nie jest przyzwyczajony. Zobacz, dam ci najprostszy przykład. Soulsy. Dark Soulsy jako gra wcale nie są aż tak trudne. One są po prostu, one mają podniesione względem względem obecnych czasów mechaniki. Ale stare gry też nie wybaczały. W starych grach też nie miałeś, wiesz, saveów, też nie Tylko miałeś innych rzeczy. Rozumiem bazę Ty tych jest... ludzi, którzy wiesz, to samo mówiłeś o czasie, tak? Rzadko kto ma czas przechodzić dany etap po 20 razy, no dajmy na te 20 razy po 3 minuty, no to już jest no tak. godzina. A wiadomo, jak gramy w grę, chcemy jednak przejść albo dojść chociaż gdzieś dalej bez zbędnej frustracji. Może nie my, jako, nie wiem, masochiści, bo ja uwielbiam solsy i czerpię radość z tego ginięcia. <laughs> ale no jakaś tam część graczy nie chce tego i jest zrozumiałe. Ale też właśnie żeby nie było w ten sposób, że gracze, którzy lubią Souls'e mówią, że ta gra się w zasadzie przechodzi sama. Ta gra się nie przechodzi sama, jest trudna. To, że ktoś się wyuczył już jakichś tam wiesz, ciosów, na przykład, ciosów, czy innych tam mocy, które się dzieją, czy pułapek, no to, to jest tylko to, że przy, no, wbił w tą grę w 100 godzin i znają na wylot, ale tak. tylko dlatego. Brodokles? Tak mnie teraz naszła taka myśl, że ten rebranding Marek, zwłaszcza tych troszeczkę starszych, może mieć związek z postępującym, postępującym czym? Z rozwojem konsol, bo mamy co jakiś czas nowe generacje konsol i wydaje mi się, że tworzenie jakiejś, jakiejś ciągłości fabularno-chronologiczno- Y, nazewniczej, czyli wstawianie numerków, y, troszeczkę psuje, psuje... Może psuć sprzedaż, bo jeżeli znajdzie się ktoś, kto nie jest bojem Sony albo jest nim od niedawna, tak jak ja, czy podejrzewam, <śmiech> że Zik, bo nie wiem, czy Zik, czy masz jakąkolwiek inną konsolę Sony niż PS4 w tej chwili. Y, ja jedyne, co to miałem kiedyś PSP i bardzo dawno go już nie mam, więc dla mnie generalnie, wiecie, coś takiego, że ten nowy God of War jest bez niczego, jest bardzo kuszącą propozycją, jednocześnie wiem też, że jest trzecia część, ale to jest remaster na PS4, więc ona nie tak. była oryginalnie na PS4 i spoko, fajnie, że jest remaster, ale chodzi o to, że gdyby ten God of War miał czwórkę, to mógłbym się nim aż tak nie zainteresować, tak jakbym się nim zainteresował, jak nie ma tej czwórki. Battery, e, mm -hmm. Tak samo jest z Zeldą Breath of the Wild, bo to jest w ogóle system seller na Switcha, wiemy wszyscy, e, i też fajnie, w ogóle Zeldy chyba nie mają numerków, co jest ZZ? spoko. nie nie, mają... pod mają tak Natomiast to jest ta kwestia nowych konsol i tytułów na nowe konsole, że tak powiem przechodzenie, przechodzenie brandów między, między generacjami konsol to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że faktycznie wracając do tego, że reboot i nowa numeracja troszeczkę zrywa ze starą formułą, przypomniałem się jeszcze jedna seria, Tony Hawk's Pro Skater która do czwórki jechała sobie tak, jak sobie jechała. Czwórka już była troszeczkę rewolucyjna pod tym względem, pod względem tego, jak się gra, a potem wyszły undergroundy, które były zupełnie inne i miały w ogóle jakąś tam zawiłą fabułę. E, więc to było takim spoko. I to było takie no tak. fajne odcięcie się od tych starszych części. Jakby no, tam, koro tam rozgrywki był ten sam, bo dalej się do... jeździło i robiło triki, ale było, było to poczucie jakąś fabułą, czego wcześniej nie było. Bo do samego danego Hawka jakby tam właśnie w tych undergroundach, czy... Chyba w Undergroundach właśnie jakby dochodziły też inne... Nie jeździło się też na deskach, ale wszedł BMX chyba? Tak. I jakiś jeszcze inny rower, że więcej rzeczy można było robić. Czy w Underground'zie dwójce na pewno były postacie specjalne, które miały jakieś tam inne pojazdy? A BMX jako taki, pamiętam, że był na pewno w American Wasteland o, ja tak. do dyspozycji. Tak. O, American Wasteland, to jest coś, w którą <laughs> grałem. Niedoceniana a, to... w mojej opinii. No ja uważam, że była, że była dobra, naprawdę była dobra. A... Widzisz, a zauważyłeś jedną fajną rzecz, o której też właściwie chciałbym wspomnieć, czyli w sumie remastery. Jak się w ogóle zaopatrujecie w kierunku tego, że wskrzesza się dane marki, robiąc remaster tytułów, na przykład teraz idący już od lat do nas wielkimi krokami remaster Final Fantasy VII, który ma być podobno w częściach, co Pod, mnie boli pocięte, strasznie, no. e, czy na przykład remastery właśnie gier z poprzedniej konsol, Dajmy na to, nie wiem, Ten God of War 3 czy The Last of Us, który został właściwie przeniesiony z trójki na czwórkę, bo właściwie powstał między jedną a drugą generacją. Mnie bardzo. Tak się zastanawiam, w ogóle, czy w ogóle remastery nie dotyczą właśnie bardziej konsol niż... W wersji komputerowych na PC -ta? rzadko się spotykam mastery na PC to jest prawda tak. no, no właśnie po, wiesz z komputerami, jest, z komputerami jest ta sprawa że tam jak gdyby idzie zawsze te tytuły w jakimś stopniu uruchomić, czy przez wirtualną maszynę, czy w jakiśkolwiek inny magiczny sposób. Zawsze jakaś, jakiś sposób na komputerze znajdziesz, żeby ten tytuł odpalić. Ale to nie, nie zawsze jest to tak, jest, jest, inna, jest inna architektura, jest, yy, są inne systemy, choć na przykład yy, czasami jest tworzony system z kompatybilnością wsteczną, Widzę PS3 FAT, z pierwszy, który powstał który miał kompatybilność wsteczną z ps dwójką, a została wycofana. No i tylko po to, bo zaraz potem zaczął się wysyp remasterów, tak? Jeden, drugi, trzeci jak z rękawa. No i w sumie z konsolami właśnie to tak jest, że jak są dłuższe marki albo są jakieś takie kultowe serie, no to wiecie, sprzęty się psują, pamięć trochę zanika, też często jest tak, że mechaniki są tak przestarzałe, że nie da się przeportować remastera w taki sposób, żeby był grywalny. No i właśnie często się robi remaster po to, żeby odświeżyć wspomnienia, nie wiem, fabułę, historię. Bo w ogóle chciałam jeszcze nawiązać do tego, co mówił e, Brodokles e, jeszcze w ogóle a propos numerowania. I teraz właśnie a propos e, tych rebootów, tak? E, że... Być może po prostu konsole zaczynają dyktować jakieś warunki, wiecie, przyjmują jakby pałeczkę, że być może faktycznie te numerki przy grach mogłyby już coś konkretnie popsuć, nie wiem, odbiór gry, albo może deweloperzy już w ogóle nie chcą, żeby kolejne części ich produkcji wiązały się z jakimiś, wiecie, oczekiwaniami, znaczy, jeśli 3, chcemy bardzo 3, diametralnie 3. przebudować mechanikę na przykład trzeciej części gry X, to jeśli następną część chcemy dać i, y, jednak czwórkę, no to będziemy mieli te oczekiwania jakby patrząc na tą wcześniejszą część, tak? że bardzo chcemy, żeby no rozwinięto to to, to i to, a jeśli usuniemy tą cyferkę i wydamy, nie wiem, w tym samym uniwersum, ale z podtytułem y, jakiś tytuł i tam jasno powiemy, że chcemy zmienić to, to i to i będzie się działo y, takie, a takie rzeczy, no to jakby te oczekiwania są inne, bo Oczy trochę, tak, trochę oczekujemy takiego nowego IP niż tej kolejnej części gry, bo obiecali, no że... No właśnie to jest, to jest tworzenie nowej zabawy na tym samym podwórku, tak? Tak, o, tak dokładnie. Czyli robisz, robisz, jak gdyby korzystasz z tego samego IP, masz już stworzony świat, masz stworzoną fabułę, bądź masz już jakiś tam zaprojektowany pomysł, ale właśnie cała mechanika gry, czy no widzę te Assassin's Y, tak? które no. przez wiele lat były takie same i właściwie wypluwane co roku, dokładnie te samo gameplayowo coś. No tak, no, druga, trzecia część, pierwsza, dokładnie. druga, trzecia to w zasadzie jest to samo, tam lekko rozbudowane sterowanie, yy, wspinanie się i tak dalej, ale dopiero potem w tej czwartej doszły statki, w kolejnych doszły więcej elementów tych RPG-owych. Statki, i były Zaczęło się o to były tak prawda. delikatnie tak. wprowadzone. Mhm. No, ale, ale właśnie jest, no. I chodzi o to, że przy następnej części, kiedy zaczynasz jeszcze tak drobnymi zmianami wprowadzać mechaniki, no to gracze przyjmują to jako nowy element gameplayu i idą z tym otwarcie, tak? Jest nam OK, jeżeli to jest dobrze zrobione, dobrze zaprojektowane, no to gracze powiedzą: spoko, może być. Ale wydaje mi się, ale że, że jeżeli jest chcemy, no. Hmm? no, mów, mów. Wydaje mi się, że jest też coś w tym, co Karmin powiedziała, bo generalnie my jako gracze i ogólnie jako ludzie nie, nie znosimy mieć w mózgu niedokończonych rzeczy. Jakby jeżeli, jeżeli robisz jakąś czynność i masz przeświadczenie, że jej nie skończyłeś, nie skończyłaś, to ta czynność zapycha ci ram w mózgu. I dopóki jej nie skończysz, to to się będzie wiązało z uczuciem takiego niepokoju. Dlatego wydaje mi się, że to jest też troszeczkę ukłon w stronę graczy, usuwanie numerków. Z, z poszczególnych części gier, bo powiedzmy, że ktoś sobie zaczyna przygodę z Wiedźminem od trzeciego Wiedźmina. No i sobie gra w tego trzeciego Wiedźmina, ale w potem sumie, ma. w sumie ja tak trochę. ciekawe co było w potem, ma taką, części. potem ma taką mentalną notatkę. kurwa, to jest trzecia część, a nie grałem w i dwójkę. I co ja mam teraz to zrobić? I tak, no właśnie. znaczy to, to nie jest. To, tak, tak po prostu działa mózg, nie? Um, tak. I to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zaczęliśmy gadać o remasterach i z ich powiedziałeś, że część rzeczy starych jeszcze da się odpalić na komputerach. To nie zawsze jest dobra rzecz. bo nie zawsze się da. Nie zawsze się da, ale nie zawsze, nie zawsze są to tytuły po prostu tak samo grywalne jak były kiedyś. Jak sobie spojrzymy na pierwsze Tomb Raidery czy nawet na takie rzeczy, które są troszeczkę bardziej grywalne, ale jednak troszeczkę mniej, jak pierwszy, nie wiem, Baldur's Gate, pierwszy Fallout, to są rzeczy, które są troszeczkę... Pierwszy Mass Effect. Pierwszy Mass Effect jeszcze jest spoko, to było 10 lat nie, temu. Nie, nie, no nie, nie, nie, nie, nie, jest, jest spoko. Sorry, powiem, powiem tak, nie chodzi mi nawet o grafikę. Graficznie nie mam się do czego przyczepić, bo biorę pod uwagę i e, patrzę na to, że minęło kilka lat od, od premiery tej gry, ale mechanicznie ten tytuł jest naprawdę zły. No tylko w porównaniu z tym, o czym ja mówię, Mass Effect jest jeszcze w miarę współczesny, a jak masz takie rzeczy typu 2000... właśnie Baldur's Gate, gdzie masz 200 stron instrukcji, z czego 20 stron to jest faktyczna instrukcja, a reszta to są szczegółowe opisy wszystkich speli, jakie są w grze, mhm. to to się nie przychyla do... Znaczy kiedyś kiedyś ludzie mieli na to czas. Kiedyś w ogóle ludzie i szli do Baldur's Gate, bo znali Dungeons and Dragons troszeczkę wcześniej, a teraz to są rzeczy, od których się można bardzo łatwo odbić i remastery, jeżeli powstają, Czegoś ostatnio powstał remaster? Nie wiem, czy Tormenta nie wydali z remasterowanego z okazji Tides of Numenera. Możliwe, no ale to są, to są rzeczy, które jeżeli się remasteruje, to zazwyczaj, no w przypadku Tormenta akurat nie, ale troszeczkę się kazualizuje gameplay, żeby, żeby gracze się nie odbijali od tego aż tak bardzo. Wydaje mi się, że jakby miał powstać mm -hmm. na przykład, nie wiem, remaster Gotika to on nawet by o nie powstał Jezu, na tym nie. samym silniku. On by powstał nie na czymś się... zupełnie innym i wziąłby tylko fabułę z, z Tak, oczywiście. Tego. Świat, postaci, ale nie, ale nie gameplay. Po pierwszy gotyk jest diablo gameplayu... niegrywalny. Oczywiście, że tak. Ale nawet twórcy Pirania Bytes mówili, że on już w dniu wydania w ogóle nie był taki, jaki sobie wymyśliliby był. Nie chcieli I... go robić na silniku, na którym zrobili tak w ogóle. No tak, ale wiecie, jak gdyby Gothic, znaczy generalnie właśnie gierki, które się źle starzeją i mechaniki, które się źle starzeją e, czasami trzeba patrzeć e, troszeczkę tak, wiecie do przodu, planując gry, to znaczy to jest takie moje odczucie, że kiedy wykorzystujesz na przykład mechaniki e, których dajmy na to mechanikę jazdy no tutaj się przyczepię kolejny raz do Mass Effecta niestety, e, mechanika jeżdżenia Mako no Jezu, gdybym chciał sobie popatrzeć jak samochód się odbija od księżyca, czy tam od podłogi jak piłeczka pingpongowa, to sobie odpalam Tunkara z Nie pamiętam kiedy i oglądam jak samochodziki tam się odbijają jak piłeczki pingpongowe. No, mechanika jazdy zrobiona w taki sposób, czy na przykład o, mechanika strzelania w Soldier of Fortune. Ktoś pamięta Soldier of Fortune? To była Gierka. To Była jedna z pierwszych Gier, gdzie dostawały dziury po pociskach w przeciwnika. Tak, co strasznie, strasznie było rajcowne. Strasznie, tak, ale tam były mechaniki właśnie pokroju, wychylania się takiego tak. maksymalnego za pomocą QE. Były mechaniki, nie wiem, rzucania nożami, czy dajmy na to, no po prostu. Gdyby teraz przenieść obecne mechaniki y, gameplayowe z SOFA do którejkolwiek gry FPS to stwierdziłbyś, że albo jest zbyt skomplikowane, albo jest po prostu źle przemyślana, bo dlaczego ta postać nie klei się lepiej do, do osłony i nie wychyla się sama kiedy ty naciśniesz jeden przycisk zamiast wiesz kombinować gdzieś tam QE i obracanie wiesz kamery, no to jest często gęsto to jest właśnie kwestia Yy... Wizualizacji problemu, mm -hmm. coś takiego. Czyli gry, które kiedyś po prostu były strasznie toporne i nie da się w niej już grać. Ale są też gry, yy, tak jak ostatnio mnie strasznie cieszy, że te gry wracają do łaski, są właśnie remasterowane. Szkoda, że nie ma więcej nowych IP, jak Crash Bandicoot czy Spyro, które będzie za dwa miesiące. Oh, te Spyro. stare platformówki, platformery, które tamte 20 lat temu się zagrywaliśmy które mechanicznie są ok, bo skaczesz, zioniesz ogniem, zbierasz diamenty, wszystko jest fajnie, no ale brzydkie są strasznie. Więc odświeżyć się ogóle... to i... Mi się w ogóle ideał. wydaje, że, że będzie się odchodziło kompletnie od numerowania e, gier. Na zasadzie teraz się zastanawiam, ile ma wyjść, nie wiem, jakichś nowych gier, które mają być nie wiem, kolejnymi, albo mają być jakimiś pierwszymi i i za bardzo nie jestem w stanie sobie przywołać żadnego tytułu, no bo o czym później, w jakby poruszając jakieś dodatkowe tematy już po tej głównej dyskusji, zastanawiam się w ogóle, co twórcy Divinity e, będą, e, będą robić, tak? Bo nie wydaje mi się, żeby wyszła trójka Divinity, a przynajmniej w nie najbliższym czasie szczególnie, że jak sami powiedzieli, chcą odejść od tego. Wydaje mi się, że w ogóle numerowanie gier zaczyna być coraz bardziej problematyczne, właśnie w pewnym sensie to, to o czym mówiliśmy, że wiecie, po pierwsze oczekiwania, po drugie, że być może deweloperzy niekoniecznie chcą, aby dawało się grać w jakieś, wiecie, stare tytuły, nie wiem, sprzed 10 lat. Bo po co kupować coś, co kosztuje już 10 zł, tak? Co grało się, nie wiem, 10 lat temu, skoro można dostać. Fajniejszy tytuł i przy okazji, nie wiem, jeszcze kupić nową konsolę z tym tytułem e, i po prostu spróbować czegoś nowego, a, a, nie, a nie wracać do starego. Bo właśnie też się zastanawiam, na ile gracze będą chcieli w, i będą mieli właśnie w ogóle czas, o czym też mówiliśmy, wracać na przykład do, e, do, do jakichś tam pierwszych części. Bo ja na przykład e, próbowałam grać wiedzimy Widzimy na jedynkę długo, długo, długo, długo po premierze, i jakby nie czułam już tego, jakby czułam, że jakby technologia poszła tak, wiecie, do przodu, że mi się nawet już nie chce przechodzić tej gry, bo ja też nie jestem... Zresztą ja nie jestem fanką jakichś tam oskulowych produkcji, to może też jest właśnie kwestia tego. I z dwójką troszeczkę też miałam problem. Dopiero właściwie ta trójka, która jakby... Jak włączyłam trójkę, to czułam, że pewne moje przyzwyczajenia do, do grania faktycznie odpowiadają tej mechanice, tak? Więc, yy, więc po prostu wydaje mi się, że od tych numerków się zwyczajnie będzie odchodziło. Czy powiem Ci też... <słuch> powiem Ci też szczerze, nie. że chyba się po prostu odchodzi od robienia kontynuacji w ogóle, bo na przykład nie wydaje mi się, żeby 11-bit miał robić drugą część Frostpanka w takiej formie, w jakiej no tak. zrobili pierwszą nie. Ja też to widzę po sobie, że jak kończę jakąś grę to nie mam od razu ochoty na drugą część, mam ochotę na pewne urozmaicenie mm -hmm. gameplayowe. Mm -hmm. Jestem bardzo Dokładnie. blisko końca uh, Human Revolution, uh, Deus Exa, kolejnego po reboocie, pozdro, uh, tak w temacie. I czuję, że nie będę miał ochoty po nim sięgać po Mankind Divided, tym bardziej, że parę osób mi już troszeczkę zepsuło Mankind Divided tym, że tam są niefajne rzeczy w środku, mechanicznie bardziej niż popularnie. Um, ale ym, no, ale ogólnie wydaje mi się, że właśnie jakby, jeżeli miałby powstać jakiś tam duchowy spadkobierca, teraz tak się ładnie mówi na kontynuację, duchowy spadkobierca Frostpunka, to nie wiem, to prawdopodobnie miałby, miałby miejsce gdzieś, kurczę, w centrum wygasłego wulkanu, albo nie wiem, pod wodą, albo cokolwiek, byłaby totalna zmiana wszystkiego na mm -hmm. podobnej formule, ale mimo wszystko zupełnie inna. I ja już tak myślę, zbliżając się w ogóle do końca y, tematu głównego, bo już chyba, chyba już dobijamy do tej godziny, nie? No już się Zastanawiam powoli, tak, się, zbliżamy. na ile dobre, dobrym, taktycznym rozwiązaniem jest na przykład stworzyć jakieś uniwersum i się jego trzymać. I na podstawie właśnie nie, nie tworzyć na przykład, nie wiem, może na przykład Asesina, tak, że jakby mieli jakiś pomysł, nie wiem, z Ezio, czy, czy e, z tym kolesiem na... A, już nie pamiętam, jak się nazywał ten Tak. I właśnie w pewnym momencie jakby ta historia nie była już kontynuowana, tylko mm, wzięto pewną część fabularną, czyli że właśnie mamy tam te, te urządzenia, do których się wchodzi, przypomnijcie mi, jak one się nazywają. Anim animusy. Właśnie, animusy. <śmiech> I, i, I na tym się opierają już kolejne części, bo też mam wrażenie, że w tych pierwszych częściach asesyna było więcej też tych części e, poza, tym, poza tym światem, wiecie, z Altairem i tak dalej, Tak. tylko właśnie taki było sporo też tego, znaczy może nie sporo, ale też fabularnie było dość konkretnie, jeżeli chodzi o ten świat poza, tak, bo tam faktycznie były jakieś takie segmenty, a teraz tego są śladowe ilości i się zastanawiam, czy w pewnym momencie w ogóle nie porzucą jakby rzeczywistości i nie skupią się właśnie na tym uniwersum takim głównym, bazowym, które zbudowali jakby e, przez lata, bo nie wiem na ile ich jara to, że rozwijając właśnie fabularnie kwestie animusa i tak dalej i tych E, jakichś kosmitów, tak? którzy stworzyli coś takiego. Wiesz, o tym, dok dokąd dąży Assassin's Creed, możemy cały podcast nagrać. Wydaje mi się, że tak, to mimo dokładnie. wszystko dąży do tego, że powstanie cała część, która się dzieje w, w teraźniejszości albo w nieodległej przyszłości, e, która najprawdopodobniej będzie przypominała coś w stylu e, patch podkreśnik psy, no, które w, w ogóle podobno, podobno dzieją się w tym samym uniwersum, co Assassin's Creed, ale to już też jest na, na, na yeah, no. No. No. wydaje mi się, że to jest, w tym jest potencjał, w tym jest potencjał, który można zrealizować, ale pytanie, czy, czy Ubi się na to zdecyduje? Na razie dobrze jest. Im potencjał, idę... ale to by było bardzo zamykające całość, jakby, tak? Bo jak gdyby powstała taka część, która dzieje się teraz, no to ona by musiała jakby, jakby chyba zamknąć już to wszystko tak ostatecznie. Bo nie mogliby zrobić części, nie, nie, nie wiem, gdzieś się, tam. Bo... Co Szczerze powiedziawszy, e, mi się wydaje, że w przypadku kreowania takich uniwersów mm -hmm. e, i tak rozle, rozległego tematu, jakim jest właśnie Assassin's Creed i te wszystkie części e, tutaj dałoby się zrobić to tak, że nawet gdyby stworzyć tą ostatnią część, która by zamykała wątek mm -hmm. animusów, no to można powiedzieć, że nawet tam by było w której części coś takiego, że tych animusów jest więcej. Tak. Że, że tam jest cała w ogóle cały kolektyw robiący różne, zbierający różne dane. Więc wydaje mi się, że wiesz, zawsze idzie zrobić coś takiego, że wyprzedzamy następną częścią, zamykamy wątek, żebyście wiedzieli jaki jest koniec, ale tutaj macie jeszcze wątki poboczne. To się działo w międzyczasie, to się działo w międzyczasie, tu ktoś się dostał do tego, tu ktoś się dostał mm -hmm. do takiej rzeczy, więc yy, wiecie, stworzeniem światów jest też to, w ogóle to też jest wątek, który możemy kiedyś poruszyć, bardzo fajny, że tworzenie uniwersum, z którego jak gdyby wychodzi gra, i które pozwala na tworzenie dalszych części bądź rozwijanie marki, tak? Tylko, no tylko, żeby nie skończyło się na samym skoku na kasę, bo wiecie, tak jak wygodowo, że na przykład wyeksploatujemy teraz nordyckie klimaty, przejdziemy potem, nie wiem, do słowiańskich i możemy tak lecieć, wiecie, i plemienie samoła gdzieś tam mają swoje wierzenia i możemy też robić o nich. Tylko, że tak, to już tylko... będzie, wiesz, takie na siłę trochę. Zrób... Ale wiesz, na siłę, robienie, na siłę jest zrobienie czegoś takiego, że on by latał od miejsca do miejsca i wybijał bogów, mm -hmm. nie jest nie jest moim zdaniem na siłę zrobienie takiej gry bo zobacz, że God of War pomimo no tak. tego, że y, eksploatuje po raz kolejny koncept właśnie y, mitologii i no, zabijania, tych walczenia sposób. z bogów robi to w naprawdę takim stylu, że wow Plus też zobaczcie, jak dużym odstępstwem gameplayowym jest reboot God of War od poprzednich części. Wydaje mi się, że Dokładnie. to jest takie bezpieczne zagranie, które jakby polega na tym, że masz koncept na gameplay, ale nie chcesz go ładować w nową część czegoś, więc testujesz ją najpierw na mhm. czymś, co ludzie już znają i na pewno kupią. Więc wydaje mi się, że jakby ten God of War to też jest taka piaskownica pomysłów. I jeżeli ten pomysł się przyjmie, a się przyjął zajebiście, nie ukrywajmy, to jest okay. szansa na zrobienie czegoś podobnego, ale na innej zupełnie kanwie. Przeniesienie gameplayu, tak. ale nie przeniesienie tak. historii. Mechanik gameplayowych na po prostu nową markę. Ale ja myślę, że możemy ten temat poruszyć kiedy indziej, bo jest też dosyć szeroki. Tak, tak to jest ja myślę, ciekawy. że możemy go, możemy go poruszyć jak najszybciej, bo to jest temat, w którym może myślę, można by nagrać dwugodzinny podcast i to tak, tak. naprawdę wow. Dobra to skończmy ten temat taką konkluzją, że rebooty są ważne, remastery są i będą, a gry najlepiej żeby miały bądź nie miały cyferek w zależności od gustu. No i w sumie to co, może przejdziemy do takich ogólnych tematów, czyli do rzeczy, o których chcielibyśmy pogadać. To wyjątkowo z racji, że zawsze daję kogoś innego, to może ja zacznę. A. No to w sumie jeśli chodzi o takie tematy do rozmów, no to w tym tygodniu ma premierę kolejny sezon BoJacka, Horsemana. I ja się jaram jak Joanna Dark na stosie, e, To jest osobiście. naprawdę takie fajne? To, tak, bo... to jest najbardziej depresyjny serial, jaki Aha, istnieje w całym po prostu znik, unijnym E, ja, ja, znaczy, mnie bardziej chodzi o to, że wiecie, ten serial porusza, porusza naprawdę fajne tematy i robi to w sposób, w który, czego nie robią inne seriale, ponieważ to jest animacja, animatorom na wiele można pozwolić, aktorom głosowym można pozwolić na jeszcze więcej, Widzę, polska wersja jest o niebo lepsza niż angielska, ze względu na to, że polscy aktorzy głosowi po prostu... Idą po, jadą po bandzie z przekleństwami, z tekstami, z jakimiś nawiązaniami do innych, e, że tak powiem, popkulturowych tam kwestii. Uważam, że Boże Horseman to jest w ogóle seria, którą naprawdę warto zobaczyć, nawet pomimo tej właśnie depresyjnej aury, którą e, tworzy. I jeżeli macie chwilę czasu, to... Zróbcie sobie maraton, bo w piątek kolejny sezon. Ja maraton. będę binge'ować. <laughs> tak. A ja... ile to już ma sezonu? Cztery? Cztery chyba w tej chwili piąty idzie? Nie jestem teraz pewna. Tak mi się wydaje. Ale to jest naprawdę serial, A... gdzie musisz mieć humor tak. e, mhm. na oglądanie takich rzeczy, bo można się tak. strasznie zdołować. Tak samo jak było przy okazji Black Mirror. Trzeba po prostu mieć ten dzień na te smutne, depresyjne Aha. i bardzo złe tak, tematy, dokładnie. żeby potem tak, ci nie jest... rozwaliło całego tygodnia. To nie jest coś, co włączasz, jak masz zły dzień na pewno. Tak, to są, filsy, to są takie filsy, że, że serio, jak chcesz mieć jeszcze większą depresję, to jeszcze większa depresja gwarantowana. Dobra, no to może co? Mike, o czym ty na przykład chcesz wspomnieć? Eee, o matka, ja, ja to nie pomyślałem o niczym ja to nie myślę o niczym, ja to NP Tam ta... ja zbiegłem no ja, ja przepraszam to może to może ja y, jeszcze wrócę właśnie do tematu Divinity Original Sin bo kurczę, gra jest fajna hmm. ja jestem obecnie przed skończeniem e, mówię o dwójce oczywiście A, okay. przed przy tą ostatnią misją, ona jest skomplikowana, trudna, bo też wybrałam sobie tą trudniejszą ścieżkę trochę. Eee, no i tam trzeba mocno pokombinować. Troszeczkę mnie chyba też tak odrzuciło już przed samą metą może, że tak trzeba się tam namęczyć, żeby osiągnąć to, co chce się osiągnąć. Ale no właśnie, bo w tej grze jakby mieszkańcy tego całego świata reagują na ciebie tam inaczej, tak? W zależności jak grasz i kim grasz. Tego, co, no po, też. Sobie, co pamiętam. Zwycięc tak. ekstra. No i twórcy postanowili, że, że wezmą się też za nowy tytuł, więc jestem bardzo ciekawa, co, co wymyślą. No to fajnie. To bo, brzmi naprawdę bo, ciekawie. Bo Divinity, no to... W ogóle nie wiem, czy Divinity to nie była gra, która kruf, drugą crowdfundingu powstała, nie? Original Sin? Chyba tak. No. No. Więc y, jestem ciekawa, czy na przykład ten te ich nowy tytuł też będą produkować w ten sposób, czy znajdą, czy może już mają jakieś środki po prostu na, na stworzenie eee, i czy to się będzie różniło od Divinity czymś, czy to będzie też jakiś RPG, czy... Eee, znaczy, no mam nadzieję, że tak, że to będzie coś rpg bo, bo, bo ten RPG naprawdę im, im fajnie wychodzi i też w ogóle się cieszę, że wypuścili wersję po polsku, bo też... Ja bodajże zaczęłam właśnie grać po angielsku i tak dalej No ale wiadomo, no w swoim, w swoim języku zupełnie jakby, jak już jest takie pełne tłumaczenie, to też jest troszeczkę dla mnie lepszy odbiór, nie? Bo też o wiele więcej rozumiem z tego wszystkiego i bardziej chce mi się w ogóle czytać, wiecie, jakieś tam książeczki, inne rzeczy Poznawać grę fabularnie, więc mam nadzieję, że ich nowy tytuł też będzie taki e, rozległy i oby miał tę znaczy opcję grania y, razem na jednym ekranie tego koopaka napowego, bo mm -hmm. to jest świetna sprawa, a takich gier jest no. bardzo mało. Znaczy ten koop jest taki bardzo niezobowiązujący, jesteś w stanie wysolować całą grę, ale jednak wkupia tak. raźniej je w jakiś sposób. Znaczy jeżeli chodzi o Divinity w ogóle i kurczę ten koop, bo ja właśnie z, z, z moim chłopakiem sobie w to graliśmy, i, i gramy, kończymy tą ostatnią misję powoli e, to ja bo my generalnie próbowaliśmy przejść tą grę dwa razy i teraz za tym drugim właśnie no usiłujemy już ją skończyć ostatecznie po prostu, nie I za pierwszym razem mi bardzo przeszkadzało to że wiecie, on w jedną stronę a ja w drugą że jakby nie miałam możliwości też nadążyć za tym, co on odkrywa. Troszeczkę mi to przeszkadzało, ale z drugiej strony, jak już się za tym drugim podejściem, uznałam to też za plus, bo wiecie, e, każdy ma możliwość w tej grze nadania e, trochę innego toku, szczególnie jeżeli chodzi tam o jakieś umiejętności, które ma postać, że na przykład, nie wiem, większa perswazja i się wiele rzeczy potrafi zmienić, więc mam nadzieję, że, że jakby takie smaczki Pojawią się w tej nowej produkcji, cokolwiek to będzie, tak. No spoko. A ty, Brutoklasie? Ja mam takiego newsa na pół pełnego nadziei, na pół smutnego. No więc ta weselsza część jest taka, że Szwedzi z THQ Nordic odkupili prawa, do, prawa własności do Kingdoms of Amalur. Ktoś o, nie tak. pamięta, to Jak ktoś nie pamięta, to, to był taki bardzo, bardzo, bardzo obszerny, 120-godzinny RP, który w zasadzie miał być MMO i gra się w niego jak MMO, ale nie jest MMO. Um, tu się zgadzam, to było świetne. Saga. Mimo wszystko grało się w niego bardzo fajnie, tylko był trochę rozwleczony, ale lore świata 10 na 10 mi się bardzo podobało. Um, I aktorsko, aktorstwo głosowe też, ja mogę Matamersera słuchać godzinami. No i właśnie to jest ten wesoły news, że THQ Nordic podłapało prawa do marki. Niestety pojawił się problem, bo Kingdoms of Amalur zostało stworzone przez nieistniejące już 38 Studios pod skrzydłem EA i EA wciąż ma prawa do publikacji, do, do wydawania tej Marnie. marki, więc najprawdopodobniej nic się nie ruszy w tym temacie, póki EA nie wyrazi, na no to zgody, a THQ generalnie jakby wiedzą, co robią, no bo to są ludzie, którzy dali światu e, chociażby Darksiderów bardzo obłędnych, więc e, tym bardziej, że Darksiders i Amalur, nie wiem, ja troszeczkę widzę pewną nić porozumienia między tymi grami, e, jakieś podobieństwo gameplayowe, wydaje mi się, że, że oni są wydawcą tylko, nie, ale jakby mieli się za to zabrać, to myślę, żeby się dobrze zabrali, dlatego mam nadzieję, że EA się jednak Pójdzie, po rozum do głowy i, i coś z tym zrobi. Tym bardziej, że mm, jakby fandom Kingdoms of Amalur chyba jest mały, ale bardzo oddany. Jest kilka osób na Twitterze i na świecie, które bardzo lubią. Ja też sobie bardzo cenię tę serię. Niedawno ją skończyłem w ogóle, i serię jezu grę. Chciałbym, żeby to było. Myślę, że po prostu jej wprowadzić ci do Kingdoms of Amalur 2 e, lootboxy i skończy się na tym. <laughs> I w, ka w każdej no, skrzynce tak jaką będziemy. znajdziemy, będzie losowy ekwipunek. O, oh, wait, chyba tak jest w tych przygodówkach. Ej, a słyszeliście o, tym, słyszeliście o tym, że EA e, zostało skazane, to znaczy tam mają jakąś sprawę teraz poważną w Belgii, jeśli się nie mylę, bo nie zastosowali się do tej kwestii lootboxów. O, I jest cała w ogóle Bo jest oni cała przestawali historia, przy tym stanowisku, że lootboxy, e, losowa zawartość to nie tak, jest hazard. Tak, tak. Dokładnie, no i właśnie to było tak, że teraz, że teraz jest cała, cała, tam jest a, inwestygacja właśnie kryminalna związana z tym, że a, no, że oni dalej tego nie chcą wycofać, że wiecie, że to jest właśnie nadal hazard, a oni stwierdzili, że nie i fuck you i tyle. Nie? Ale to nie jest jakoś szczególnie trudne, żeby się do tego odnieść, bo Blizzard to obszedł w ten sposób, że podał dokładny, e, dokładny procentaż jaka jest szansa na wypadnięcie jakiego, jakiej rzadkości karty i to tak, nie jest problem, tak. bo to już, jest, to już nie jest hazard. Na tym polega właśnie cała zabawa. No a to, to nie jest ej, trudne, żeby ale podać nie, takie nie. dane. Brodokles, ja jestem bardziej niż pewny, że jakbyś zobaczył, jakie liczby są u EA, a jakie liczby są u Blizzarda, to się nagle okaże, że EA ładowało w wała po prostu wszystkich. Czy wiesz, nie ma, nie ma powodu, dla którego... szanse są ekstremalnie niskie okay. w porównaniu do tych. Masz rację, ale jeżeli już muszą podawać takie dane, to nie widzę powodu, dlaczego by nie mieli tego znerwić z aktualizacją na przykład. No, jeżeli to zrobią, to gracze to zrobią. Ale to pójdzie od fama od razu w świat przecież. To, to, nie, to nie tak, tak że jak przemilczymy było, to. Wiesz, no. To jest dokładnie ta sama sytuacja, jaka była z Destiny 2 i z pamiętnym systemem levelowania, gdzie okazało się, że te skrzynki, znaczy tam te engramy, które się farmiło po levelach, po 20 levelu, dostawało się coraz później, bo tak naprawdę pomimo tego, że ten ostatni level miał być stale taki sam, to on się zwiększał. Okay. I Bandzie umówiło i twierdziło, że o, to jest pomyłka, to był mały błąd z naszej strony, już to poprawiliśmy, i faktycznie tak było przez pięć leveli A Aha. potem znowu dalej to samo. Czyli nie Bo gracze ich złapali na tym? Nie, gracze ich na tym łapali po prostu sukcesywnie. I, i mówię, dlatego ja jestem bardziej niż pewny, że, że jest jakiś głębszy. Tutaj nie chcę robić jakiejś spekuły czy, czy czegoś, ale właśnie wydaje mi się, że jest drugie dno do tego wszystkiego. Dlaczego oni tego jeszcze nie zrobili? Pewnie taniej im wychodzi zapłacić karę po prostu niż ujawniać dane no i, tak. i narazić się na utratę graczy. No nie wiem, też nie chcę okay. siać złej famy, no ale zobaczymy, jak, jak, jaki będzie dalszy w tej historii. To samo, co zrobił Amazon, nie? Dostali karę za, za problemy tam z bezpieczeństwem higieną pracy, czy tam coś, czy z jakimiś prawami pracownika. I tak naprawdę machnęli na to ręką i jeszcze chcieli się sądzić z dziennikarką, która napisała w ogóle ten artykuł o tym, że oni mieli jakąś tam karę, bo nic nie zostało zmienione, bo dla nich tam zapłacenie kilkunastu tysięcy złotych to jest, wiesz, pół sekundy zarobku, nie? No, to jest prawda, to jest troszeczkę smutne. Dobra, to sądzę, że co, macie coś jeszcze ciekawego? Chcecie co, o czymś jeszcze porozmawiać? Cisza. Chyba lustro. wyczerpaliśmy pulę tematów. Mik Mikrotransakcje są złe. I tyle. Mikrotransakcje Mikro... są złe. <śmiech> ja myślę, że o mikrotransakcjach ja bym też mógł powiedzieć cały e, tak elaborat tutaj na, na 5 godzin. E, nienawidzę. Znaczy, to jest między innymi jeden z tych powodów, dla których bardzo nie chcę mimo wszystko sięgać po Mankind Divided. Znaczy, wiem, że da się to przejść bez płacenia ani grosza, ale jednak sam fakt, że w grze singleplayerowej jakby nie było pojawiają się mikropłatności... Mm, troszeczkę mi się lampka ale zapala. tak było z y, śródziemiem cieniem wojny. Nie I grałem jeszcze, ale smród mnie nie ominął. No. Tak, ale się wycofali z tego. Bardzo dobrze. Wprowadzili pacza i jak gdyby to już w ogóle nie jest konieczne i też zostały w ogóle wycofane y, możliwości kupowania tych skrzynek, czy tam jakieś kwestie finansowe z tym związane, nie pamiętam dokładnie. Ale jeśli chodzi o skrzynki to ja jedyne co mogę powiedzieć pozytywnego o skrzynkach to ja bardzo chciałem podziękować tutaj na miejscu PUBG Corporation za to, że kiedyś wypadła mi z PUBG skrzyneczki koszulka za 160 zł, którą sprzedałem. Dzięki temu dwa razy mi się gra zwróciła. Kocham, uwielbiam. Brendan jesteś moim królem. Tak, to, to tyle z mojej strony. O tym, o tym, kiedy Outrage Community e, gierkowy jest słuszny, tak jak w przypadku Boxów, a kiedy nie jest tak jak w pewnym innym przypadku. Też możemy pewnie opowiedzieć tak. na innym podcaście, a na teraz będziemy się chyba żegnać. Tak, dokładnie. Dobra, to w takim razie to był drugi odcinek podcastu Zgliczowani. a Z wami była Karmin. A, chyba w ogóle mnie wyrzuciło. Hmm. Chyba cię w ogóle wyrzuciło. Aha. A jeszcze no to... jest to. Jak już jesteś to dobrze, to jeszcze raz. Z nami była Karmin. Cześć. Mike. Do usłyszenia. Papa. Pa. I ja. Cześć. Żegnamy się miłego wieczoru dnia. Bądź. Na razie.